Więc ja Was witam wszystkich, Anka Alkoholiczka. Chciałam Was bardzo przeprosić za moje spóźnienie, ale powiem tak, że to też się łączy z tym, co chciałam Wam dzisiaj też opowiedzieć, czyli uwierzyłam, że siła dla mnie samej może przywodzić mi zdrowy rozsądek, bo miałam właśnie wizytę pani z kurator z sądu rodzinnego. Oczywiście niezapowiedzianą i dość dla mnie stresującą. Nie będę ukrywała, i było mi teraz godzinę czasu. Eee... Ale może tak od początku, więc to wszystko, ten krok drugi, czyli mój, mój rozsądek jako, jako tak oby nie był, wiecie, yy, sama ta moja, tak jak mówię, krok pierwszy, ta bezsilność objawiła się już u mnie bardzo wiele czasu temu, nawet jeszcze przed wspólnotą, przed yy, odwykiem, na którym byłam cztery tygodnie i muszę wam powiedzieć, że po prostu yy, to wszystko, jak się tak nakładało na siebie, czyli ta, ta siła wyższa, ona, mimo wszystko, że mało o niej się udowiadywałam, mało o niej wiedziałam, ona zawsze gdzieś ze mną była. Zaczęło się od tego, że jak ponad rok temu dowiedzieli się o, o moim o moim problemie bardziej tym drugim uzależnieniu, o moich długach, to też przez pomyłkę, powiedzmy, że przez pomyłkę oddałam po prostu mój telefon, moje szwagierce, gdzie wiedziałam, że gorszego z tak tylko powiem, jaka nie ma, więc tutaj wiedziałam, że to wszystko wyjdzie podświadomie, bo świadomie nawet nie zmierałam tego do siebie, że coś takiego miałoby miejsce, że ktoś tam zajrze, gdzieś głębiej, prawda? I tak nie wiedziałam, ale to już mówię to, teraz już sobie to mnie wytłumaczyć, że to moja siła wyższa już gdzieś o mnie walczyła. Poddałam się, poszłam na terapię zamkniętą, czterotygodniową prywatną, oczywiście zostało to zasponsorowane, wygadane, za to byłam bardzo, ale to bardzo niszczona przez mojego męża i moja siła wyższa gdzieś nadal mnie tam mniej więcej tak trzymała w tym wszystkim, ale to było tak, że od sierpnia do lutego ja no się czułam teraz bardziej taka bezsilna, bardziej poddana całej sytuacji mojemu życiu. I kiedyś pamiętam, szukałam czegoś, szukałam czegoś więcej, czegoś, co może, mogłoby mi pomóc i po prostu trafiłam do terapeuty, który też był uzależniony od innych substancji i on przechodził przez swoje 12 kroków i mi o tych krokach mówi, mówi mi o wspólnocie, proponował mi meetingi, oczywiście online, bo to czas pandemii był i w ogóle, więc zgodziłam się, oczywiście buntowałam się, nie chciałam, nie dopuszczałam do myśli, że mogę w ogóle gdzieś tam, wspólnota kojarzyła mi się z grupką osób z sklepu tak naprawdę, gdzie sama byłam, potrafiłam już sobie powiedzieć o alkoholiczce, a tak sobie to wszystko niestety tłumaczyłam. Ale w lutym gdzieś ten Discord mi wyświetlił się tutaj na stronie aowskiej tej głównej org i tak gdzieś wzięłam sobie listę meetingów, najpierw gdzieś na miejscu, potem gdzieś, no i ten Discord mi się pojawił, zainstalowałam aplikację i tak się pojawiłam. Grupa ubila i jej i teraz to były grupy pierwsze, do których tutaj dotarłam. I gdzie wyśledził mnie nawet już tutaj yy, pewien człowiek, który mnie zaczął tak lekko prześladować, się śmiałam z tego, bo tak gdzieś tutaj wszystko mi tak przerażało. Najpierw byłam taka zaoferowana tym, że są ludzie, że ktoś mnie słucha, wypowiedzi moje coraz bardziej chaotyczne, bądzące, w ogóle nie na temat. I po prostu, bo tak też zaraz zachciałam tych dwunastu kroków, chciałam sponsorki, chciałam sponsora, chciałam wszystko chciałam nie dawałam sobie czasu na nic w ogóle, nie patrzyłam na siebie, na to, co ja odczuwam, jak to na mnie działa, a działało na mnie to bardzo źle. Wiecie, od kiedy tak naprawdę był mój taki kryzysowy moment, czyli to był marzec, to był bardzo kryzysowy moment, mój terapeuta się w ogóle wyprowadził, przestałam z nim utrzymywać jakikolwiek kontakt, z mi tylko wspólnota. I poddałam się Poddałam się ludziom, poddałam się temu, co do mnie mówią. Przestałam się wypowiadać na meetingach, w ogóle nic nie mówiłam, byłam, ale tylko jako, jako słuchacz, wolny słuchacz. Wtedy właśnie mój obecny sponsor wysłał mi wiadomość, że jeżeli bym chciała, oczywiście, to może mi opowiedzieć o dwunastu krokach. sobie te wiadomości dość niedawno przeczytałam jeszcze raz, wybierając właśnie jego na mojego sponsora. I weszłam najpierw w tej komunikatywę z jedną z dziewczyn, ona przeprowadziła mi przez sugestie, ale się nie dogadaliśmy, więc y, później zawiesiłam to i, i po jakimś czasie sama się właśnie odezwałam do mojego sponsora, czy jest szansa, żeby jeszcze to jakoś mogło wyglądać u mnie. Jak najbardziej się zgodził i na dzień dzisiejszy przeszłam szósty, siódmy krok, Teraz przede mną krok numer osiem, jestem z siebie bardzo, bardzo dumna i jeżeli tak teraz na to wszystko patrzę, to siła wyższa była ze mną już, mówię tak jak rok temu. Gdzieś ten telefon przekazałam komuś. Gdzieś ktoś zaczął o mnie walczyć. Słowo wdzięczności, nie potrafiłam tego nigdy mi powiedzieć. Zaczęłam te wdzięczności wypisywać, wiecie, nawet codziennie, może nawet nie codziennie, nie zawsze o tym Czasem wypadnie mi z głowy przez moją pracę również. I kiedy w nią uwierzyłam, Uwierzyłam w nią tak naprawdę, kiedy, jak nawet po zakupie wielkiej księgi, przeczytałam ją z grupą raz, zaczęłam czytać drugi raz i wtedy tak sobie usiadłam i jak sobie chcieliśmy ją czytać drugi raz, ja uwierzyłam, że ja ją mam, że mam tą siłę wyższą, że to w całemu, cały mój proces trzyźwienia na dzień dzisiejszy, to wszystko się nie działo bez powodu, czyli te złe chwile, i te dobre chwile, nie miałam się z nich, wyciągać z nich wniosków jeszcze. Na dzień dzisiejszy potrafię. Nawet, was przepraszam, trochę też, też chaotycznie, może ja mówię, ale jestem, wypada, powiedzcie tej pani kurator, która mnie rozbiła całkowicie. No, no, samo to, jak usłyszałam, że to pani kurator, to emocje teraz ze mnie wychodzą. Gdzie na końcu poklepała mi po i powiedziała, że będzie dobrze, że nie mam się co przejmować, że no, papa nie skromnie w domu, ale pani walczy, bo walczy o córkę i że czeka mnie dużo batalia z moim mężem. I zanim się podłączyłam do was, odmówiłam jedną modlitwę tylko modlitwę o pogodę ducha. Jest mi dużo, że i naprawdę, że mogli dzisiaj też to dziękuję właśnie Petrowi, że zaproponował mi się mogła Wam wypowiedzieć i myślałam, że będzie troszeczkę to inaczej wyglądało, ale wygląda jak wygląda, ale naprawdę z dzisiejszego dnia również będę miała takie wnioski bardziej pozytywne niż negatywne, bo kiedyś nawet nie puściłabym ich do domu, jeszcze do niedawna, A od kiedy zaczęłam właśnie, tylko tutaj nie miałam taki kontr, że nawet sobie mogła odmówić właśnie tej modlitwy o moich lękach, bo to mi bardzo pomogło, wiem o tym, nie miałam nawet czasu, żeby to zrobić i tak na chwilę obecną no łapię dopiero ten oddech po tej wizycie, więc to też nie jest takie proste. Ale jedno jest dla mnie pewne, że jestem z po bardzo, bardzo dobrej drodze. Mam bardzo świetnych ludzi wręcz przy sobie. Wiem, że wspólnota jest tym, co mi bardzo, bardzo pomaga i że każdy kolejny mój krok, ale nawet i rozmowa z drugim alkoholikiem, mówienie o tym, że Siła wyższa istnieje, naprawdę, jakbyśmy jej nie rozumieli, gdziebyśmy byśmy jej nawet w każdym aspekcie naszego życia, można ją gdzieś odnaleźć. Dzisiaj też miał być dzień jak każdy inny, bez żadnych tam niesień, nie wiadomo czego, a po prostu zakończył się tym, że doszło do wizyty, która musiała się kiedyś odbyć. Tak naprawdę. Dziękuję Bogu za tą wizytę, wiecie. Dziękuję, że na mną czuwa, że ktoś się tą sprawą zajmuje dalej, że nie jestem taka pozostawiona też sama sobie, bo nie było takiej wizyty, że ktoś na mnie tutaj przed się znęcić nade mną. Jest dobrze, naprawdę jest dobrze i dziękuję Wam, że mogłam się dzisiaj tutaj wypowiedzieć. Dziękuję Tobie Piotr za to zaproszenie tutaj na grupę. No i na dzień dzisiejszy dzięki, ale to już wszystko to chciałam powiedzieć.